Witajcie, kochane słuchaczki, słuchacze. Zapraszam Was na kolejna część Relacja z Ostrawa. Kolorowy festiwal. Mówi do Was podcaster Skórka. Trzeci dzień festiwalu, czyli sobota, miał zacząć się od jazzowo-elektronicznego zespołu Portico Quartet, których brzmienie charakteryzuje się, czy też charakteryzowało się na wczesnych płytach dzięki specyficznemu instrumentowi w kształcie statku UFO, czyli Hang Drum, czy też samo Hang. Jest to taki bębenek, który wydaje specyficzne dźwięki. Do tego dołożony jest delikatny saksofonik. Jest to muzyka niezwykle kolorowa, spokojna, która świetnie pasuje właśnie na scenę gong. Już nie chcę pamiętać, dlaczego spóźniłem się na ten zespół. Musiałbym być o 17.30, żeby na 18.30 dostać się do tego pomieszczenia. Na pewno nie przeszkodziły mi czeskie drogi, które akurat z okolic Cieszyna do Ostrawy są bardzo dobre. I powiem wam, że oznakowanie dróg jest bardzo dobre. Nie zgubiłem się, korzystając uprzednio, a właściwie wbijając sobie na pamięć, a nawet, nawet przechodząc całą trasę, jaką miałem przejechać, przechodząc wirtualnie za pomocą Google Street. Bardzo dużo to pomogło, ale oznakowanie zrobiło także swoje. A więc nie wiem, co to była za wina. Może byłem bardzo zdziwiony, że droga czteropasmowa, przedzielona pasem zieleni, a właściwie krzakami, dzięki czemu nadjeżdżający z naprzeciwka pojazd nie oślepicie, miała ograniczenie do 80 km na godzinę. No, w Polsce na takiej drodze można by jechać 120, jeśli nie 130. Mały ruch, no, ale oprócz jednego szczegółu. Wszystkie samochody jechały 80 na godzinę. Co jakiś czas jakiś czeski chyba ryzykant wymijał mnie z lewej strony. Eee, wolałem nie mieć do czynienia z czeską policją i no jechałem 80. No. I dlatego Portico Quartet słuchałem leżąc w tej sali, gdzie docierał dźwięk z góry i oglądałem jakieś rzeźby, które miały umilać słuchaczom pobyt. Następnie na dużej scenie jednym z tak zwanych headlinerów miała być francuska wokalistka Zaz, która tworzy taką troszkę jazzującą, troszkę rockującą, rock'n'rollową, ale raczej spokojną muzykę na płytach, a na koncercie no pokazała taką swoją bardziej rockową właśnie twarz. A ja się w ogóle dziwię, dlaczego ta artystka występowała na dużej scenie. Ponieważ te jazzowe smaczki, jakie są tam w jej twórczości, to myślę, że lepiej wybrzmiałyby na jakiejś mniejszej scenie. No i powiem wam, że jakoś za specjalnie mnie nie interesowała, więc sobie przesiedziałem ten koncert. I tak obserwowałem sobie ludzi. Jacy tutaj są ludzie? Kto tutaj słucha takiej muzyki? I powiem Wam, że widzowie tego festiwalu no to najprościej mówiąc byli zwykli ludzie. Oczywiście, mówiąc zwykli ludzie mam na myśli ich ubiór oceniam teraz słuchaczy po ubiorze mnie się to bardzo podobało, ponieważ ja czułem się jak u siebie nie widziałem jakichś m, dziwnych, wymyślnych strojów jak na przykład na OFF festiwalu nawet pół hipstera nie spotkałem ale to jeszcze nic, ponieważ tutaj te kioski z jedzeniem nie były zupełnie odgrodzone od festiwalu. Po prostu można było sobie siedzieć, zajadać klobasę, w drugiej ręce trzymać ogóra i słuchać muzyki. To było dodatkowym świetnym elementem, bo tutaj widać, że ludzie przyszli po prostu posłuchać muzyki, ale też przeżyć ten czas jak ludzie. Ludzie, którzy jedzą i lubią też słuchać muzyki. Powiem wam szczerze, że, że w ogóle to się nie gryzło, w ogóle nie miałem... Uczucia, żeby muzyka, sztuka była jakoś skalana poprzez to, że ktoś tam piwko sobie pił i jednocześnie oglądał Animal Collective, czy właśnie goloneczkę przycinał i obierał ze stustej skórki. No i tak, siedząc na tej zas zastanawiałem się też, gdzie iść dalej i patrzę sobie tak Daniel OKD Freshstage czy tam w książeczce w programie Derliczki kabaret, faraski ostrowu na zupa Tomawece, Zaferus Porabid, Optimili no nie wiem za bardzo o co chodzi. Widzę, że Tom Waits, no to mnie interesuje. Ale jednak na innej scenie znowu był jakiś Petr Vasa. Ale patrzę, czeska sportile na Stage. no to jak myślę sobie, że chce mnie ktoś aktywizować na sportowej scenie, no to myślę, podziękuję. I poszedłem na coś zupełnie egzotycznego. Na scenie takiej na świeżym powietrzu, tuż za dużą sceną, grał Hugh Masekela. Just lady, w skrócie, bodajże zdobywca Grammy grał muzykę afrykańską, jednak bardziej upopowioną, ale upopowioną w znakomity sposób. Sam grał na trąbce, podśpiewywał troszkę w stylu Louisa Armstronga, do tego klasyczny skład ze świetnym gitarzystą, który dawał takie minimalistyczne afrykańskie solówki na gitarze elektrycznej. perkusja plus jakieś tam bębenki takie bardziej etniczne i powiem wam, że ten gość zaktywizował mnie bardziej niż jakiekolwiek igrzyska, ruszał się no, ma facet swoje lata ale pomimo to ruszał się jakby chciał tutaj nam pokazać taniec Johna Travolty z gorączki sobotniej nocy zachęcał do tańca ku uciesze żeńskiej części publiczności i jako, że wcześniej o tym artyście nie słyszałem, co jest no, wielkim faux pas z mojej strony, to powiem wam że dzięki temu koncert poznałem ciekawego muzyka i jak będę chciał sobie polepszyć nastrój, to od razu sięgnę po jego płytę, bo jego muzyka jest niezwykle pogodna. No zresztą posłuchajcie nagrania z koncertu, którego cząstkę udało się świetnie zarejestrować. Oh! <laughs> Godzina 2015. Na głównej scenie zaczyna grać kolejny headliner, nie wiem dlaczego headliner, w każdym razie po prostu Alanis Morissette, której fanem nie jestem, ale skoro no już taka gwiazda no przecież znana, mówią o niej, że jest żeńską wersją Corta Cobaina, to słuchałem i poczekałem na utwór z jej przedostatniej płyty, który rozpoczyna tę płytę. Taki troszkę etniczny, taki mroczny, jak na Alanis Morissette. Doczekałem się tego utworu, tak więc no, jakoś bardzo nie cierpiałem na jej koncercie. Wyszedłem właśnie po tym utworze, ponieważ na scenie gong miał grać islandzki zespół Arstilir. Słuchajcie, ten kto jest fanem Sigur Ross, no to wie, że jak gdzieś gra jakiś islandzki zespół, to trzeba to zobaczyć. I powiem wam, że nie zobaczyłem tego koncertu, ponieważ kolejka była za długa, więc ten koncert jedynie usłyszałem. Jednak usłyszałem go, no... Słabo go jakoś słyszałem. Słyszałem właściwie tylko jeden ostatni kawałek, zagrany a cappella. Taki efemeryczny, spokojny, pływający po tym postindustrialnym terenie utwór zachęcił mnie, żeby po powrocie sięgnąć po ich twórczość. Concert ten skończył się za 15.12. Miałem do wyboru Evert and Two Dragons albo Midi Lidi. No więc powiem tak. Powiem, że olałem Midi Lidi. Do dzisiaj nie wiem, czy żałować mam, czy nie żałować, ale nie żałuję. Ponieważ o godzinie pierwszej w nocy miał grać ten, dla którego tak naprawdę wybrałem się do Czech, żeby go zobaczyć. Czyli pochodzący z Libanu Ibrahim Maalow, który aktualnie mieszka we Francji i co on tworzy za muzykę? To jest pomieszanie melodyjnego jazzu z naleciałościami etnicznymi. Wszystko jest doskonale spięte przemyślaną rytmiką a w dodatku facet sięga na przykład po utwory Michaela Jacksona i przerabia je na własną modłę i słuchając tego czujemy jakbyśmy byli na, na jakimś azjatyckim targu, gdzie wszyscy tańczą, stepują, no i jedyne co mam ochotę zrobić to wziąć za rękę z tymi Arabami i tańczyć, densować bez końca. wolałem nie ryzykować, więc od razu, kiedy Ars TV skończył grać, stanąłem do kolejki i powiem wam, że ja stałem godzinę w kolejce, żeby wejść na tę scenę gong, tę nieszczęstą scenę gong, którą wreszcie udało mi się zobaczyć po, nawet ponad, po ponad godzinie stania ponieważ okazało się, że Ibrahim musiał sobie zrobić, przedłużyć próby, więc tak naprawdę o pół godziny się koncert przesunął i zaczął się o w pół do drugiej w nocy. Ale to jeszcze, to jeszcze mały pikuś. Bo najgorsze jest to, że jak my byśmy weszli o pierwszej w nocy na tę scenę i oglądali tego te przygotowania, no to byłoby ok, bo byśmy sobie tam siedli. Tak jest na wielu festiwalach, że próby można oglądać. A tutaj jednak zdecydowano się zamknąć scenę, i ludzie stali na tym piątym piętrze w ogóle w niesamowitym ukropie ja mam wrażenie, że spaliłem około 50 gramów ale kiedy już wreszcie przed drugą w nocy w sobotę wszedłem do tej sali no to słuchajcie, to jest po prostu rewelacja, klimatyzacja, znakomita akustyzacja i świetna atmosferyzacja. Wszystko wygląda jak taka mała wersja Spotku, który u nas siedzi w Katowicach, ale taka bardziej właśnie wysmakowana dla smakoszy muzycznych eksperymentów. Warto było czekać w kolejce, warto było stracić te 50 gramów sadła, ponieważ ten koncert był jednym z najlepszych koncertów, na jakich byłem w życiu. Dziękuję bardzo. Jak to jest koncertu. Ja chyba nie muszę dodawać, że równolegle do Ibrahima na dużej scenie, czyli jako największa scena zaczynał zespół niejaki Animal Collective no słuchajcie uważam, że Animal Collective jest zespołem przereklamowanym więc nie dziwcie się, że nawet po prostu o nim nie chcę nic mówić bo Ibrahim Malow, który wydał właśnie trzecią płytę jest artystą niedoreklamowanym tak więc no kończymy ten rozdział Animal Collective no koniec, koniec tego rozdziału Koncert zaczął się zupełnie na jazzowo. No i właściwie tak jak dobry koncert jazzowy powinien się zacząć. Od razu goście biorą i od razu improwizują, pokazują co na kogo stać. Basista ma swój czas, gitarzysta, perkusista. Oprócz tego później tam pojawiły się różne inne ciekawe instrumenty. Więc to od razu rozgrzało ludzi. I następnie repertuar był tak ustawiony, że... Na przemian był jeden utwór taki strict jazzowy, taki rozimprowizowany, taki, taki nonchalanski, no jak to jazz, którego no nie zawsze i nie wszyscy mogą lubić. Na przemian z kompozycją wyjętą właśnie z jego ostatniej dobrej płyty, czy też przedostatniej, która ma świetną melodię i słucha się tego z przyjemnością. Widać, że to jest przemyślane i tam za bardzo muzycy nie improwizowali, nie mieszali w tej strukturze już. I potem znowu cyk, przerwa jakby na taką luźną jazzową improwizację sobie bajerują, skaczą tutaj w dół, góra i dół i środek i tak dalej i powiem wam, że ciężko było usiedzieć na tych siedzeniach tam powinien być parkiet i wszyscy powinni na wejściu dostać takie togi, takie stroje właśnie wschodnie azjatyckie i żeby móc densować jak na tym targu Ibrahim ma w swoim repertuarze taki utwór Beirut, do którego zrobił wstęp właściwie pięć minut opowiadał jak to on z Francji wyjechał do Bejrutu, żeby zobaczyć jak jego rodzinne miasto, w którym kiedyś wychowywał się ma i był tam świadkiem no, strasznych zniszczeń, wywarło na nim to okropne wrażenie a zwiedzał to miasto ze słuchawkami i walkmanem na uszach i słuchał tam Led Zeppelin. I kiedy on opowiadał o tym, no to oczywiście już Czesi, kiedy usłyszeli Led Zeppelin, to od razu brawo. To był period, w którym słyszałem i odkryłem hard rock. I to było Led Zeppelin w moich kluczach. I tak, to bardzo silny hard rock of Led Zeppelin. I to turbo widoczny wśród mnie. Like a very big Ten utwór Beirut, który trwa ponad 10 minut, jest takim połączeniem tradycyjnej muzyki etnicznej z znaleciałościami libańskimi z ostrym hard rockowym graniem w stylu Led Zeppelin. Tutaj mamy wręcz cytat wyjęty z Baby I'm Gonna Leave You. Mogę się pochwalić, że kiedy oni skończyli grać ten utwór, który początkowo zaczyna się bardzo powoli, spokojnie się rozwija, aż przechodzi w taki traktor, w taką maszynę, która miaży po prostu każdego, kto jest na scenie, kto jest pod sceną. Pierwszy wstałem, rzuciłem się do góry. No, nie mogłem się na Ibrahima rzucić, a szkoda, wstałem, zacząłem bić brawo. Nawet nie patrzyłem, czy ktoś bije brawo, ale potem obróciłem się. Patrzę, wszyscy wstali. Ibrahim ucieszony wreszcie chyba się ucieszył, ponieważ no, niepokoiło go troszkę to, że w pierwszej połowie koncertu ludzie wychodzili. Dla mnie to też było niepokojące, jednak myślę, że nie można tutaj winy zwalać na ludzi, tylko na, no może nawet też nie na organizację, no tylko na tę salę, która ma swoje ograniczenia, ma 1500 ludzi, no i nie dziwmy się na przykład, że ktoś w ogóle nie znał wcześniej muzyki Ibrahima, ja znam ją już perfekcyjnie, więc wiedziałem na co idę. A niektórzy na przykład może chcieli zobaczyć połowę tego koncertu i połowę koncertu Animal Collective. Oczywiście nie wiedzą, co stracili, bo Animal Collective do Ibrahima ma się tak jak szaza do Michaela Jacksona. Ibrahim nawet mówił. W sumie sam nie wiem, co mam myśleć, kiedy ludzie wychodzą. A zresztą posłuchajcie, bo nagrałem cały koncert. I powiem wam, że kiedy ten koncert się skończył, Ibrahim był bardzo zadowolony. Zobaczył, że rzeczywiście... Ta część sali, która została na jego koncercie, to pokochała jego muzykę. Aplauz był ogromny. Oczywiście nikt nie wiedział, że to ja, Polak, pierwszy wstałem i byłem na stojąco i dzięki mnie cała sala wstała i biła brawo. On myśli teraz, że Czechy, że na pewno przyjedzie do Czechy. A ja pytam, kiedy przyjedziesz do Polski, chłopie? Patrzę na jego stronę, 2013 rok, nikt go w Polsce nie zaprasza. Ludzie złoci. Jazz Forum, Gazeta, czy wy w ogóle słuchacie Ibrahima Malaufa? A zresztą nie trzeba się ograniczać do jazz forum, bo w tej muzyce nie jest tylko jazz. W tej muzyce no, to jest muzyka z świata, to jest muzyka życia z naleciałościami nie tylko etnicznymi, ale także właśnie z rockowymi no, ludzie. Zresztą, słuchajcie, emocje były takie, że jak sobie teraz przypominam, to po prostu no, trudno mi yy, zebrać słowa. Więc posłuchajcie jego muzyki, zaczynając od ostatniej płyty diagnostik. Koledzy Ibrahima na koniec wyszli z płytami, które sprzedali bardzo szybko. No i ja nie zdążyłem kupić tej płyty. A powiem wam, że właśnie obawiałem się, że on, że on wyjdzie rozdawać autografy. Ech, no i on wyszedł. I powiem wam, że tak mnie szlak tarafił. No nie wiem, czy to słyszycie, ale teraz nawet właśnie grom tutaj się rozległ. Idzie burza. I to nie jest podłożone. Ponieważ ja wyszedłem z tej sali na metr za taką szybkę, za drzwi i ja patrzę i wtedy Ibrahim wyszedł do ludzi no tam było już, nie wiem, no, chyba z ośmiu ludzi no nie miałem płyty, żeby wziąć ten autograf ale ja patrzę, on tam normalnie z ludźmi dyskutuje jak normalny człowiek no to myślę, kurczę, powiem mu hey Ibrahim, I'm from Poland hello, come to Poland and play some music i co? I po prostu ten ochroniarz stanął i on już nie chce wpuszczać ludzi. No bo już, już ludzie wyszli, nie? A ci, co zostali, no to mieli szczęście, że tam zostali. Pomimo, że i tak ludzi wyganiali. No, wiecie, jak to jest z ochroniarzami? No, no, no nie da się z nimi dyskutować. Tym bardziej, jeśli są czeskimi ochroniarzami. Słuchajcie, no opuszczałem ten koncert, tą salę, no po prostu prawie ze z, z łzami w oczach. Przecież nawet miałem dyktafon, mógłbym nagrać z nim jakiś wywiad. No zakończenie tego jednego z najlepszych koncertów, na jakich byłem, jest tym bardziej tragiczne właśnie, że no mogłem wręcz uściskać pana Ibrahima, który notabene całą trasę gra w piżamie na taki pomysł sobie wpadł, czemu nie pyjama tour koncert skończył się gdzieś koło godziny czwartej czy trzeciej w nocy już, już, już straciłem rachubę ja już, ja już nie, nie mam słów, tak więc po prostu posłuchajcie teraz nie koncertowej wersji ale studyjnej wersji Kawałka, który, no, teoretycznie powinien wam urwać uszy, gdybyście słuchali go na żywo na tym koncercie razem ze mną. A więc Ibrahim Malałów, spłyty diagnostik. i podsumuję i porównam oba festiwale tak więc uczenia.